Na 8, 4. Unfes 10 und 11. A, werszcie weszcie. Wyszcie weszcie. Idea 8, 5. Ona mnie inhaftowała i na to zina, bo widziałem o jakoby, a uczciwie albo o israelu. Nie boisz, nie boisz, nie boisz, a Ale teraz tak mówi pan który Cię stworzył Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię odkupiłem i wezwałem Cię po imieniu. Jesteś mój. Gdy pójdziesz przez wody, będę z Tobą. Jeśli przez rzeki one Cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień Cię nie spali. Ja bowiem jestem Panem, Twoim Bogiem, Świętym Izraela, Twoim Zbawicielem. Dałem Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabem zamiast Ciebie. Ponieważ jesteś w moich oczach drogi, jesteś uwielbiony, a ja Cię umiłowałem. Dlatego dałem ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu przyprowadzę Twoje potomstwo i z zachodu Cię zgromadzę. Dziesiąty wiersz. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moim sługą którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg, ani po mnie nie będzie. Ja, ja jestem Panem i oprócz mnie nie ma Zbawiciela, w proroku Izajaszu od 40 do 48 rozdziału Bóg jakby przez proroków dotyka problem bowuchwalstwa. I w jaki sposobem on to czyni? Przedstawia ludowi swemu Kim on sam jest? Żydzi służyli wielom, wielu obcym Bogom, i Bóg nie załatwia teraz tą sprawę, można powiedzieć, um, odsłaniając um, słabość tych Bożków. Ale bardziej pokazuje im, kim Bóg jest i co w Nim, w żywym, prawdziwym Bogu mieli i co teraz stracili, nie słuchając Go. Może nie jeden z nas pomyśli teraz, czy to nie jest naszym problemem? Przecież nikt z nas nie stawia sobie takiego małego Buddę w domu i e, oddaje mu cześć. Pewnie też tak nie jest a mimo to zadajemy sobie pytanie co jest dla mnie, dla nas pewnym bożkiem Jan w ostatnim wierszu swojego pierwszego listu pisze wystrzegajcie się bożków albo bałwochwalstwa wszystko co zajmuje moje e, dążności i moje życzenia i pragnienia poza Chrystusem jest boszkie. Może to być mogą to być różne rzeczy. Czy to samochód, czy sport karty, czy różne inne rzeczy. I teraz Chrystus przedstawiając siebie samego pokazuje mi jak o ile więcej On jest znoślejsze i ile więcej w Nim mamy. W tych dziewięciu rozdziałów chcielibyśmy przeczytać kilka wyrywkowych wierszy, na przykład z 41 rozdziału tej księgi. 41. rozdział dziesiąty wiersz w połowie ja jestem ja jestem twoim Bogiem, umocnię Cię 42 drugi rozdział ósmy wiersz ja, Pan, to jest Moje imię, a Mojej chwały nie oddam innemu ani mojej czci rzeźbionym posągom. Albo w 43. rozdziale, w 11 wierszu, ja, jest, ja jestem Panem i oprócz mnie nie ma Zbawiciela. 45 rozdział, 5 wiersz. Ja jestem Panem i nie ma żadnego innego. Oprócz mnie nie ma żadnego Boga. 46 rozdział, 9 wiersz. Wspomnijcie rzeczy dawne. Pamięt bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego. Jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie. Może to wystarczy. I właśnie słysząc te słowa, chcieliśmy w tym świetle rozważyć ten 43 rozdział. Jeśli dobrze policzyłem, to Bóg przedstawia siebie samego w siedmiu lub w ośmiu różnych e, takich cechach chwały i tymi słowami przypomina im, popatrzcie, takim jestem, to we mnie miecie, macie, żaden Bożek nie stanie wam tego dać. Tylko u mnie to znajdziecie. I te cechy chwały Boże chcielibyśmy oglądać teraz po kolei. Opowiem jeszcze takie krótkie wydarzenie. Na rynku pracy, w tym rynku pracy, ma się dużo złośliwe kopy z muzykami. Na pewnym miejscu pracy pewna młoda dziewczyna wydekorowała, można powiedzieć, swoje stanowisko pracy różnymi plakatami gwiazd sceny muzycznej. Nie znam ich wszystkich, jak one się nazywają. Ale pewnego dnia przyszedł starszy brat i widział te plakaty, tych gwiazd i zapytał tę dziewczynę, kim oni są ci te osoby. A ona powiedziała, to są gwiazdy sceny rockowej popu i wysławiam je. A brat zapytał ją, czy on te osoby ciebie znają? Ona mówi, nie, nie. Dalej pyta, czy one ci pomagają, jak jesteś w trudnościach? Ona mówi, nie. Pyta się dalej, czy możesz się modlić do nich? Ona mówi, nie. To po co je tam wiesisz? Chciałbym Ci opowiedzieć o kimś, którego Ty nie znasz, ale On Ciebie zna. Tego Ty potrzebujesz. A to jest Pan Jezus. I teraz my zadajmy sobie pytanie i też młodych ludzi pytamy, za kim Ty Można po prostu albo kogo Ty czcisz wychwalasz Czeski, czeska gwiazda hokeju nie jest w stanie Ciebie wyzwolić lub Ci pomóc widzimy jak ważny ten temat jest i w naszych dzisiejszych dniach Widzimy, że Bóg tu w pierwszej kolejności przedstawia siebie samego jako Stwórcę. Ja Cię stworzyłem. Pierwszy wieczór. Nie taki lub inny Bożek jest Twoim Stwórcą, ale ja Nim jestem. Ciebie jakubie stworzyłem. I żeby pojąć całą, tą, cały rozmiar tej chwały Bożej, że On jest Stwórcą, otwórzmy pierwsze kartki w Biblii. Po pierwsze, jest On Stwórcą i takim kształtem. No, taką, taką, co on taką osobą kształci i tworzy coś nowego. Twórzmy pierwszą księgę mojżeszową. Pierwszy rozdział. W 27 wierszu czytamy. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga, który stworzył. Bóg człowieka obrazu obrazu stworzył stworzył i drugi rozdział. Czy my wiesz, wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi? To są dwa to są te dwie cechy chwały, które zawarte są w tej cechy, że on jest twórcą, że on jest stwórcą i takim, który kształci. Pokazuje się jako stwórca, jako taki, który ma moc i siłę, a jako ten, który tworzy lub kształci, przedstawia nam się jako osoba mająca mądrość. I to pokazuje nam, że człowiek nie powstał przez jakiś wielki wybuch, albo mgłę kosmiczną, ale każdy człowiek jest stworzeniem Bożego. Stworzeniem Bożym. I Bóg stworzył ciebie takim, jakim jesteś i jak On chciał. W tej mądrości. I skoro On tak uczynił, to ma to bezpośrednie, e, bezpośredni wpływ na nasze wspólne życie jako wierzące. Ufanie tej prawdzie chroni nas przed wieloma różnych złych nauk. Tylko pomyślmy o rozdzielanie pci. Bóg stworzył Ciebie jako mężczyznę, a Ciebie jako kobietę. I po prostu to uzna i powiedz tak, ma być. Już samo przyjęcie Bożej prawdy uszczęśliwia człowieka. On w miłości i mądrości swojej stworzył cię takim, jakim jesteś, z cechami, które być może inna osoba nie ma. I droga siostra, nie, porówn nie porównuj twojego męża z innymi mężczyznami, którzy być może są bardziej inteligentni, mają więcej umiejętności. Przyjmij go takiego, jaki jest. Ale odwrotnie to samo. W siostra siostrze kiedyś powiedzieli, tak, jeśli bym miał tego męża, on to byłoby znacznie prościej Nie? Bóg stworzył go tak, jak chciał. Stworzenie jest dziełem jednorazowym, tu Bóg mówi, stworzyłem Ciebie, Jakubie, ale to kształtowanie nie jest jednorazowym czynem. Jest to pewnym procesem. Bo z Jakuba stał się w pewnym czasie Izrael. Tak tu czytamy. Stworzył go jako Jakuba, ale ukształtował go jako Izraela. W życiu Jakuba było takie miejsce, które nazywało się Pnie. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie. To wydarzenie jest bardzo interesujące. Bo w tym miejscu Pnie Bóg wrężył, można powiedzieć, biodro Jakuba ale o Jakubie czytamy, że on e, jakby bojował z Bogiem i z człowiekiem i że przezwyciężył. Dlaczego Jakub przezwyciężył albo wygrał, można powiedzieć? Można powiedzieć, on zakończył to swoje stare tym, to, te, ten, Tego starego Jakuba zakończył. Czy Ty też to już przeżyłeś? Czy Ty zakończyłeś już życie tego starego swojego ja i egoizmu? Tak Pan też nas kształtuje, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Niego. Jakie to cudowne zadanie. Żaden Bożek nie jest w stanie tego uczynić. Teraz przejdźmy do kolejnej cechy chwały w drugiej części pierwszego wiersza. Pan mówi do Izraela, nie bój się. Do Jakuba teraz to mówi, który stał się Izraelem, który stał się taki bojownik Boży, niegdyś taki chytry człowiek, teraz mówi do niego, nie bój się, bo ja cię odkupiłem. Możecie przeliczyć w tym rozdziale, ile razy Bóg o sobie mówi ja, ja, ja. To słowo zawsze ma na myśli, że to jest Bóg, a nie ten Bożek. Bóg mówi, nie bój się, a em, wyjaśnieniem tego jest, albo powodem na, nie, nie na utratę strachu jest, bo Bóg nas odkupił a strach jest przed wiecznym potępieniem. Ten strach już nie posiadamy, chociaż nieraz się boimy tu tam w tej lub innej chwili, ale musimy dokładnie zauważyć, o jaki strach tu chodzi, bo oczywiście są charaktery bardziej bojaźliwe, są charaktery mniej błaźliwe, bardzo silne, odważne. Ale tu... Tutaj mowa jest o wiecznym potępieniu i przed tym żaden zbawiony nie musi się już bać. I też co do tej cechy chcielibyśmy przejść do początku Biblii. I chciałbym dać pewną radę dla młodych wierzących. Nasi starsi bracia kiedyś mówili, jeśli chcesz poznać znaczenie pewnego słowa występującego w Biblii, to poszukaj ten wyraz, gdzie on występuje pierwszy raz w słowie. I to chcielibyśmy uczynić dotyczące słowa strach. I albo. Um, no. To zauważymy, że to jest w trzecim rozdziale pierwszej księgi mężczyznowej. Dziesiąty wiersz, on odpowiedział usłyszałem Twój głos w ogrodzie i zląkłem się albo bałem się, gdyż jestem niej. ten lęk albo ten strach nie był mu znany przed upadkiem w grzech ale teraz ten lęk go, przezwyciężył mimo to, że stworzył sobie y, to, to przykrycie to jednak musiał zauważyć, że jest nagi, że był nazi. Czy jest tu ktoś obecny wieczorem, który również e, jeszcze się boi i to e, z powodem przed wiecznym potępieniem? Tu musisz się bać, jeśli jeszcze nie nawróciłeś się. Był pewien człowiek, który wszystkich których spotykał, pytał, gdzie będziesz po twojej śmierci. Czy będziesz w niebie, czy w piekciu? I szedł dalej. Później się okazało, że wielu z powodu tego prostego pytania się nawróciło. Ale jeśli wyznałeś swoje grzechy w Bogu, to nie musisz się już bać wiecznego potępienia. Dlaczego? Bo doskonała miłość wypędza mi strach. Tak mówi nam pisarz Jan. Ich habe dich wykupiłem cię co to znaczy wykupienie wykupienie oznacza e, wyzwolenie z mocy i niewolnictwa czynności e, wybawienie to jest znacznie więcej niż tylko e, nawrócenie się lub wybaczenie grzechu kiedy lud izraelski wyszedł z Izraela, to kiedy byli wykupieni? Czy w tym momencie, kiedy Bóg ich minął, ponieważ e, pomazali e, na proże domu krwią, czy wtedy byli wykupieni? Nie dopiero w momencie, kiedy przeszli przez Morze Czerwone. Od momentu, kiedy byli całkowicie e, odcięci od e, mocy szatana, to wtedy zaśpiewali pieśń wykupienia. Wtedy byli e, wyzwoleni od mocy ciemności. To jest e, chrześcijańska wolność. To daje pewność też zbawienia. Dalej czytamy w naszym rozdziale. Wezwałem Cię po imieniu, jesteś mój. Obrazowo wskazuje nam to na to um, namaszczenie Duchem Świętym, to zapieczętowanie. Ty jesteś mój. Pamiętam, że nasz brat Max mówił następujące słowa. Jego ojciec też nazywał się Max i też był rolnikiem. I kiedyś wszelkie narzędzia, które mieli do pracy na polu, były takie ręczne narzędzia. I na ten stary brat Max na wszystkich tych narzędziach e, wypalił e, e, pierwsze litery swojego e, imienia i nazwiska MB. I wszędzie, i, gdzie stracił jedno z narzędzi i ktoś je znalazł, to widział litery MB i ludzie wiedzieli, że to były narzędzia należące do Maxa. Te narzędzia były Jego własnością. To jest właśnie Efezjan 1, wiersz 13, że gdy uwierzyliśmy, zostaliśmy zapieczętowani, mianowicie duchem e, obietnicy. Teraz należymy.. Pan je. no, Jezus mówi, o nas to są e, ci moi, a my jesteśmy Jego. Pismo używa różne określenia co do tego. Jego, Swoje i tak dalej. Wszyscy ci należą do tego wspaniałego Pana. Są to takie cechy chwały, które otrzymaliśmy i doświadczyliśmy w naszej przeszłości. A teraz przejdziemy do takich cech chwały, które doświadczamy i przeżywamy w teraźniejszości. Drugi wiersz. Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą. Co oznacza iść przez wodę? Nie oznacza to, że ty dzisiejszego wieczoru będziesz próbował iść przez rzekę tu przepływającą ale się prawego, Ale iść przez wodę oznacza, że na drodze, na której zawsze chodziłeś, nagle widoczność się traci, ponieważ woda zalała drogę. Nie wiesz, gdzie rozpoczyna się chodnik, jeszcze wczoraj widziałeś tę drogę, dzisiaj byłeś u lekarza, a wynik badania niewyleczalny rak lub inne rzeczy. Z jednej chwili na drugą, nagle wszystko się zmieniło. To oznacza iść przez wodę. Pewien pisarz pieśni napisał, nawet jeśli nie znam drogę, to ty dobrze ją znasz. Kto nie doświadczył już tego? Iść przez wodę. Ale samemu nie jesteśmy w stanie przejść przez tą wodę. I wtedy zbawiciel mówi: „Jestem z tobą”. I XVI wiersz. Tak mówi pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody. On teraz mówi do ciebie: „Patrz, jednak jest ta droga”. To już byłoby wiele, prawda? Że Pan mówi, co prawda nie widzisz drogę, ale jest pewna droga, iść. Ale On mówi jeszcze więcej. On nie tylko mówi, jest pewna droga, możesz na niej iść, po niej iść. Tylko jeszcze więcej mówi, mówi, ja jestem z Tobą. On nie pozostawia Cię samego. Jest, jest taka kartka pocztowa z tytułem e, Ślady w piasku. I tam e, opisana jest pewna, pewna historia. Jest tam osoba, która ma sen. I ten są opowiada, że on sam i inna osoba wspólnie idą ciężką drogą. Ta druga osoba to jest Zbawiciel. I ta droga staje się coraz cięższa. I od pewnego momentu widzi już tylko jeden ślad w piasku. I myśli, że Zbawiciel go opuścił. Ale po pewnym czasie zauważa, że to nie są Jego własne ślady, ale ślady Zbawiciela. Bóg Cię niesie na rękach tak łagodnie i On nas przeprowadzi. Pismo do nas mówi, tak jak Ojciec niesie Syna swego, tak i Pan niesie i nas. Chciałbym przeczytać jeszcze z psalmu 71. Psalm 71. Psalm 71. Nie, przepraszam, 77 Schubertson. Twoja droga wiodła przez morze twoje ścieżki przez wielkie wody i nie było znać twoich śladów i tym miejscu, w pewnej pieśni w Niemczech śpiewamy następujące słowa. A jeśli nawet tu na Ziemi nie rozwiąże się pytanie zagadki i osoba płacze łzy, to jednak w krainie wiecznego promienia Słońca to tam zobaczysz, co On miał na myśli. W niektórych okolicznościach wydaje nam się, że widzimy piękny e, kształt e, dywanu tylko od, e, od spodu i widzimy same e, zwisające nitki bezcelowe. Bez ale kiedy będziemy u Pana, to zobaczymy ten dywan z pięknym kształtem z góry, od góry. I wtedy zobaczymy, ten piękny obraz Boży e, tkacz e, stworzył na tym dywanie. I wiecie, co się wtedy stanie? Wtedy Pana na wieki będziemy sławili i wierbili za tą drogą, za tą drogę, która nam się wydała tu tak ciężko, którą tu nie rozumieliśmy. Są to rzeczy, które nie potrafimy pojąć. Można to tylko uwielbiać i podziwiać. W drugim wierszu dalej czytamy gdy pójdziesz przez rzeki one Cię nie zaleją ten wierszek też i inne w tym rozdziale mają oczywiście też swoje prorocze i naukowe znaczenie odnośnie przyszłych czasów Chciałbym to tylko tak na marginesie e, tutaj e, podkreślić, bo być może jutro będziemy to troszkę dokładniej rozważali. Mianowicie bieżąca resztka Izraela będzie musiała przejść przez bardzo ciężkie uciski. To są te właśnie rzeki, o których tu czytamy. Ale te rzeki nie zaleją tą wierzącą żydowską resztkę. Bo ta resztka w żywy sposób, żywy wejdzie do królestwa. Ale chciałbym te rzeki przenieść jakby na nasze życie, na nasze życie. Wodę można bardziej zastosować na naszą osobistą drogę, którą chodzimy, idziemy. A wody lub rzeki można zastosować bardziej na naszą wspólną drogę, z której Szatan chciałby nas strącić. Z tej wspólnej jednej drogi I wydaje mi się, że jego starania co do tego obecnie są bardzo mocne. Cóż może nas zachować na tej drodze od złych zamiarów wroga? Po prostu pozostać blisko Pana. Co mówili ci dwaj uczniowie z Emaus? Panie, pozostań z nami. A Piotr zapytał do kogo. Mielibyśmy Jeśli pozostaniemy blisko Pana, też odnośnie tej prawdy zgromadzania się, wtedy wróg nie będzie w stanie nas odtrącić kiedy ta niewiasta przy studni Jakuba rozpoczęła taką dyskusję z Panem odnośnie miejsca uwielbienia to powiedziała, my mówimy, że wy mówicie to wtedy Pan odpowiedział jej cudownym słowem niewiasta, uwierz mi to jest rozwiązaniem na to pytanie one cię nie zaleją Teraz zobaczymy kolejną cechę chwały. Drugi wiersz, gdy pójdziesz przez ogień i nie spłoniesz. I płomień się nie spali. Chciałbym przedstawić dwa znaczenia, które widzę w tym wierszu. Ogień ma dwa główne cele. Albo zamierzenia. Po pierwsze, pierwsze zamierzenie, które pan ogniem czyni w naszym życiu jest wypalić coś złego. Często się to zdarza w moim życiu. Wypalić co niedobre. I chciałbym do tego zacytować kilka wierszy. Najpierw z Starego Testamentu, z proroka Malachiasza, trzeci rozdział. Ja, dziękuję. I wiersz i jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro, oczyści synów lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać Panu ofiarę w sprawiedliwości. Zatem że się tak, że składać będą Panu ofiarę w sprawiedliwości. Dlaczego? Bo oni wcześniej przynosili jako ofiarę zwierzęta chrome i chore. Bóg nie mógł je przyjąć, takie ofiary. I z tego względu Bóg rozpoczął pewne dzieło takie oczyszczające, mające na celu aby czyści i e, no, czyści mogli składać w obu Takie myśli powinniśmy też mieć odnośnie nas samych. Też Piotr o tym mówi. Na przykład z Nowego Testamentu, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Еще одной Aby doświadczenie Waszej wiary, o wiele cenniejsze od zniszczonego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa to, Jezusa. to jest jedna strona tego ognia. Ognia prób. Ale istnieje też druga strona. I ona jest znacznie piękniejsza. Powiem, służy też ku temu, że Bóg chce siebie samego uwielbić, wysławić. Jest to pewne wy wyróżnienie, które Bóg daje wierzącemu przez te próby. Wymienię najpierw Abrahama. Bóg, można powiedzieć w obrazie mówiąc, wrzucił czyste złoto do ognia w osobie tego Abrahama, ale czyste złoto wyszło z tego ognia. Nie było niczego, co musiał wypalić. Um die opferung da Abraham Um das aby za pomocą próby przedstawić obrazowo ofiarowanie swojego własnego Syna Jezusa Chrystusa, Bóg mógł wypróbować tylko Abrahama, nikt inny by się nie nadawał. Albo na przykład Jan 4. Zadano pytanie odnośnie tego e, ślepego, e, niewidomego, e, kto zgrzeszył, on czy rodzice Jego? A Pan Jezus mówił, nikt, ale aby chwała Boża była objawiona. Kiedy z umarł, to Pan Jezus powiedział, ta choroba nie jest do śmierci, ku śmierci, ale aby Imię Boże było uwielbione. Często myślałem, obserwując drogę cierpień niejednych dzieci Bożych, że sie że Pan mógł bardziej powiedzieć, wybrać sobie taką osobę, aby się uwielbić przez nią, w niej. Popatrzmy na cierpienia lub choroby wierzących też z tej perspektywy, a nie z tą myślą tylko, że Bóg kogoś musi karcić albo karać. Czy już kiedyś rozmyślałeś o tej drugiej stronie tego ognia prób? Bóg Nie pozwoli, że skłoniemy, a już w ogóle nie, żebyśmy się spalili. Takie są drogi wychowawcze Boga z nami. I chcemy Boga prosić o siłę, aby się im poddać. Dalej czytam. Ja bowiem jestem Panem, Twoim Bogiem, świętym Izraela, Twoim zbawicielem. I teraz chciałbym pokazać różnicę między wykupicielem, odkupicielem w pierwszym wierszu i zbawicielem w trzecim wierszu. Z jednej strony jest on naszym Zbawicielem, ponieważ wybaczył nam nasze grzechy i umarł za nie. Ale z, on jest też i w innym znaczeniu naszym Zbawicielem, mianowicie takim, który nas zbawia po, przez życie nasze, to znaczy w czasie, w trakcie życia naszego, zachowuje nas, przeprowadza nas do końca. Jest on też podtrzymującym, utrzymującym wszystkich ludzi, czytamy w liście do Tymoteusza. Takie jest drugie znaczenie tego trzeciego wiersza. A my to już doświadczyliśmy nieraz, jak On nas przeprowadzi przez nasze życie. W czwartym wierszu dochodzimy do kolejnej cechy chwały Bożej. Być może jest to największa, najwzmuślejsza. Bóg mówi do Izraela, że jesteś w Jesteś cenny w oczach moich, a ja Cię umiłowałem. Drodzy wierzący, czy istnieje coś większego, jak byciem przedmiotem e, Bożej miłości? Myślę, że jest to najwzjaśniejsza rzecz dla nas. Jan nigdy nie mówi o swojej miłości do Pana Ale wciąż na nowo o miłości Pana do Niego Jest wiele, Istnieje wiele różnych nowych pieśni, które śpiewamy wiele dobrych, pięknych pieśni, zgodne z prawdą Bożą. Ale w wielu tych pieśni nieraz czytamy o naszej miłości do Pana. Sądzę, że prawie nie jest godna, żeby w ogóle o niej mówić. Myślę, że jest lepszą drogą, żeby poddać się pod ogrzewające promienia Bożej miłości. Wtedy odpowiedź naszego życia automatycznie będzie też miłość do Niego. Czy potrafisz pojąć słowa Pana z Jana 17, gdzie Pan mówi. Że ojciec umiłował nas tak, jak umiłował swojego syna. I ta i tą miłość Bóg udowodnił przez trzy. Mianowicie dając swojego Syna, a Syn dając swoje życie dla Ciebie za nas i za zgromadzenie. Jest to niepojęta miłość. I myślę, że nie ma niczego innego, co nas bardziej mogło zachować od złych wpływów, jak właśnie cieszenie się tej miłości. W piątym wierszu widzimy kolejną cechę chwały. I ta cecha również odnosi się do przyszłych dni tej resztki Izraela. Mianowicie tych dni, gdzie Pan zgromadzi Izraela, nie tylko dwóch plemion, Juda i Benjamin, ale też i pozostałych dziesięciu plemion rozproszonych teraz jeszcze na całym obliczu Ziemi. Ja Cię zgromadzę. To jest przyszłość. Widzieliśmy teraz cechy dotyczące przeszłości. Cechy dotyczące teraźniejszości. I teraz widzimy cechy odnośnie przyszłości. Ja Cię zgromadzę. Ja cię zgromadzę. Więc Pan jest e, zgromadzający. Istnieje jeszcze inny człowiek, inna osoba. On nie zgromadza, tylko on rozprasza. I Pan o niej mówi, że przychodzi wilk i rozprasza owce. Ten wilk to szatan. On rozprasza. I ile On rozproszył i podzielił w ciągu całej historii zgromadzenia. Na początku wszyscy byli jedno. Kiedy zgromadzenie zostało utworzone, wszyscy byli razem zgromadzeni w jednym miejscu. Tak było i tak powinno zostać. A dzisiaj musimy powiedzieć, że zupełnie podzieleni wierzący widzimy. Ale sam fakt, że Pan chce ich znowu zgromadzić, nie dopiero w niebie... Kilka dni temu pewna siostra do mnie powiedziała przecież w niebie to i tak będzie wszyscy razem. Obojętnie jaką drogą tu na ziemi sz szliśmy. Nie, to nie jest obojętne. Czytamy wyraźnie, że Pan Jezus zmarł, aby rozproszone dzieci Boże połączyć w jedno, zgromadzić w jedno? To już teraz powinniśmy urzeczywistnić. Nie dopiero w niebie. Tak, Pan Jezus jest tym, który zgromadza. Kiedy schodzimy się do imienia Jego na łamanie chleba, na głoszenie słowa i modlitwy, też jesteśmy zgromadzeni wokół Niego. Też i w tych miejscach Pan nas zgromadził. Dlatego myślę, że też i to słowo greckie ekleza najlepiej tłumaczone jest słowem zgromadzenie. zgromadzenie. Mówię to z powodów historycznych. Bo coraz częściej e, e, słyszymy, że używamy słowo Zbór. No społeczność. I wiem, że tak można to też przetłumaczyć. Myślę, że też w niejednych sytuacjach jest to pomocne, szczególnie w sytuacjach, gdzie mamy do, czyn do czynienia ze słuchaczami z innych i Ale jeśli świadomie nie chcemy używać to słowo zgromadzenie, to jest to niedobrym, niedobrą tendencją. Bo to słowo jakby wspiera zjednoczenie wszystkich różnych zborów i kościołów w jedno. Ale mówiłem przed chwilą o przyszłości. A teraz myślę na chwilkę o tym wyrażeniu w okamgnieniu. To może wydarzyć się już dzisiaj. I tu chciałbym przeczytać słowo z listu do Tesalonika. Druga, drugi list Tessaloniczan drugi rodzice Szybierz tam czytamy o tym, że apostoł mówi prosimy was, bracia przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim, albo do Niego że odnośnie tej prawdy nie powinniśmy się wystraszyć. Nie powinniśmy się dać zwieść. Wierzący, jeśli Pan by teraz przyszedł, to zobaczymy potężne zgromadzenie w tej chwili, takie, jakie na tej ziemi nigdy nie by było. Wtedy umarli w Chrystusie z matki żyjący wierzący będą przemienieni i o tym tu czytamy właśnie. Nasze zgromadzenie się przy Nim, do Niego. Wtedy razem będziemy pochwyceni na spotkanie Pana. To mnie uchzczęśliło. Ty w modlitwie to wyraziłeś. Pan Jezus zgromadzający będzie zwycięzcą. On nie będzie wilkiem, który rozprasza owcę. Pan Jezus przedstawi zgromadzenie Bogu Ojcu i powie Oto ja i dzieci moje, które Ty mi dałeś I Na końcu świat rozpozna, że oni wszyscy, ci dzieci Boży, byli jedni Jakie to będzie zwycięstwo Zwycięstwo tego ukrzyżowanego I jeszcze kilka myśli Do dziesiątego wiersza Naszego rozdziału Lud miał rozpoznać I uwierzyć Że on jest tym samym jest tym samym jest to cudowna wielkość, wielka cecha tego Boga. Jeszcze nie było takiego czasu jak i nasz, który się tak szybko zmieniał. Jedna zmiana goni drugą. E, oprogramowanie komputerowe dzisiejszego dnia jest już przestarzało Tak szybko się nasz czas zmienia ale jest jedna rzecz zupełnie trwała. Jest jedna jednostka, która jest zawsze ta sama i to jest Pan Jezus. Ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jest tylko jeden punkt orientacyjny, który się nigdy nie zmienia. Jaka to cudowna chwała. Żaden Bożek nie był w stanie to zagwarantować. Obyśmy mogli powiedzieć przy przyjściu Pana, wystarczy mi, że mam Ciebie. Dusza moja e, raduje się na wieki. Gdzie na Ziemi znaleźć można taki dar jak Ciebie? Wprawdzie On jest piękniejszy jak e, ludzie. A list dobrajczyków mówi nam, że o Nim mamy wiele do powiedzenia. Czy my też i mamy do powiedzenia coś dobrego o Nim? To bym sobie życzył dla mnie i dla was. 41 roku ainek utrzek 239